Wiesz co tam w komuś ale... tak lepsze. Kurde, co się dzieje? się dzieje? się Mowa, niczenia, a dla ziomków szczerość całkowita Wita, co jest w Krakowie nielegalną kwitną. Niech nikt nie zapomina, i nie wtykać kichawy. Nie swoje sprawy, nie cud zabawy, bo tu w uparach trawy. Talenty się kształtują, interesy finalizują. Wysznie dla wszystkich słowa na ulicy. Wśród zaufanych powtarzane, nie dla wszystkich pieniądze zarabiane. Skręty rolowane, bo do wszystkich tylko to, co w kawałkach przewijane. O Wierzymy, bo tutaj bohater ginie Weź się nie wygupiaj, bo nie jesteś w kinie. Nie warto minuta, tutaj chociaż nie chcesz Musisz iść po rozum to w Przenośni, brak sprawiedliwości Walka o życie godności, wielu gości pospadliła już wolności Nie oczekuj litości, przegrywasz Przy braku mądrości, lojalności Moralności niepokoją pokroją tak się nie wyzbędziesz Za dużo kurestwa jest wszędzie Gwiazdy muzyki, polityki sportu Nie jak my palacze sortu W obliczu wielkich fortun Sprzedają honor dla profitu, Jednak Wartości z nie wyrazisz ilości złotych z ulicy do bitu na wiele szumu. Bo na człowieka to nie tłumów, żawa sława. Oce na człowieka to jego postawa. Oznaczonych ława to miejscówka niewygodna. Tutaj ludzki dramat rozgrywa się, co dnia. Nie zaufania, goda nigdy się nie podda. Za dobrych, co nie mogą, pije banie do dna Słowo z ulicy wysyłam do otuchy. Hardcore nie przedwiecie, nie masz policjne grupy. Nie masz nie masz policjne grupy. Niezgodności. 7 lat pozbawiony wolności, dlaczego nawijam złości, ulica nie znalitości Chłopak, chłopak nie daj sobie wmówić, że dla takich jak my, nie ma przyszłości Słowo na ulicy ma blaski cienie, słowo na ulicy dla ludzi ma znaczenie, z ulicy ostrzeżenie Bójcie się chemicy, na mordy wam kaganiec, nadejdzie wasz kraniec Małoraci dorastają, zasady znają, młodszych nauczają, jak się zachować Z głową do góry, nie będziesz musiał się nigdzie chować Nasze pokolenie będzie was informować. Będziesz nas naśladować, prawdy dokować. Że Ty zrozumieć, musisz na ulicy się wychować. Musisz na ulicy się wychować. Wychować Na ulicach Nie, Słowa, słowa piszę. Leci z by dalej dumnie żyć. Na ulicy strzeląś do koleżki, się liczy, a nie przełknąć się, ale co się śmieją za plecami stale. co, co? co? Dzwon pili, przy nas, nie nam Nie pamiętają w tej chwili, dobrze wszyscy źli od nas odbili Bo w sercu złodzieja jest jedna bajera Ukarać frajera, rzucił słowa na wiatr Położył się, dostał szachmat Dostał szachmat, dowiedziałem się jednego Zawsze ufać kolegom, nie pucować się do niczego, że to nie ja i nie moja ręka Lamusowi na tej ulicy mega A zaczęło się od tego, gdy 13 lat skończyłem Smaków po rożczyz te doświadczyłem Przecież ulica prosferuje, To nie są żadne bajki, posłuchajcie chłopaków, który, który nie Nieowrze są kajdanki, przesuwają Siedli i lata, ulica wychowuje mi z mi tego brata, kolej rzeczy jest taka i taka powinna być Wstępny ma udać się, może żyć jest po naszej stronie, Ulica że w kurwę Hajsu, baralos są pochłonie Jeśli chcesz tu mnie po niej mi otwarte oczy By niczego nie przeoczysz, bo u nas Nie widzisz żadnych braków, bo to są, są słowa, słowa ta, Dobrych yumaków, dobrych jubaków. Słowo ci daję, na tej płycie nie usłyszysz żadnych bajek Dzielimy się z wami naszymi przemyśleniami, spostrzeżeniami masz tu nasz punkt widzenia Nasz myślenia, oponentów doprowadzi to do stanu grzenia Żaden z nas zawsze grzechy, nie chce odkupienia Nasze słowa streszczają opowieści nie wesołej treści, kto w porządku, a kto freści, to z pierwszej ręki wieści Póki co? W kiermanie nie za grubo 60. Jeśli twoim i pieniądz, to cześć, dwa, to cześć. Na ulicach, zawsze nielegalnie. Chcesz zawsze? bierzesz w nielegalnie. grze